Baśń o złotym dzbanie. Baśń Kaukaska. Żył kiedyś bardzo okrutny car, który bał się tylko śmierci. Ponieważ nie potrafił nic na nią poradzić, postanowił wygnać ze swojego kraju wszystkich mężczyzn, którzy ukończyli sześćdziesiąt lat. Wiele córek i synów przybywało do niego, błagając o litość dla ojców i dziadków. Car pozostawał jednak niewzruszony. W końcu wysłał heroldów do wszystkich części królestwa z obwieszczeniem. Poddani w imieniu cara ogłaszamy, że ten, kto wyjmie z dna jeziora głębokiego Złoty Dzban, ocali życie swojemu staremu ojcu, a naczynie to otrzyma w nagrodę. Ten zaś, który go nie wyciągnie, nie uchroni ani ojca, ani siebie przed gniewem naszego władcy. Tysiące młodych ludzi zjeżdżało nad jezioro, by wyciągnąć dzban z wody i uratować swojego ojca czy dziadka. Nikomu się nie udawało. Za każdym razem, kiedy ktoś wskakiwał do wody i nurkował na samo dno, obraz naczynia znikał. Chwilę później znów się pojawiał. W kraju złego cara żył młodzieniec o imieniu Askier. Kiedy na głowie jego ojca pojawiły się pierwsze siwe włosy, wybudował w górach chatkę i ukrył w niej staruszka. Każdej nocy wymykał się w tajemnicy, by zanieść mu jedzenie i spędzić z nim chociaż chwilę. Pewnego dnia ojciec zapytał, synu, – Dlaczego jesteś taki smutny? Czy spotkała cię jakaś przykrość? – Od dawna próbuję odkryć, dlaczego nikt jeszcze nie wydobył złotego dzbana z dna jeziora – zaczął Askier. – Jak to się dzieje, że kiedy patrzy się z brzegu na jezioro, widać go wyraźnie, a kiedy wskoczy się do wody, jego obraz znika? – — A powiedz mi, synu, czy nad brzegiem jeziora rośnie jakieś drzewo? — zapytał po chwili ojciec. — Tak, ojcze, rośnie tam duże drzewo. — A czy dzban, który widać w wodzie, nie jest przypadkiem w jego cieniu? — Tak, otacza go cień drzewa. — W takim razie, synu, szukaj złotego daczynia nie na dnie jeziora, ale na tym drzewie. To, co widać w wodzie, to nie dzban, ale jego odbicie. Uradował się Askier i szybko pobiegł na dwór cara. Tam stanął odważnie przed jego obliczem i powiedział. Władco, przyniosę ci złoty dzban. Obiecaj, że w zamian żaden starzec nie będzie musiał opuszczać już swojego domu i wśród rodziny będzie mógł dożyć ostatnich dni. — Cara! — rozśmieszyły zuchwałe słowa chłopca. — Tylu przed tobą próbowało wydobyć dzban z jeziora i poległo, a ty myślisz, że akurat tobie się uda? — Zgadzam się. Jeśli przyniesiesz mi złoty zban, żaden starzec nie będzie musiał opuszczać mojego królestwa — powiedział, nie wierząc ani przez moment w obietnicę młodzieńca. Po tych słowach wypowiedzianych w obecności całego dworu, Askier udał się nad jezioro głębokie. Tak jak poradził mu ojciec, zamiast wskoczyć do wody, podszedł do drzewa i zaczął się na nie wspinać. Wszyscy ludzie zebrani nad wodą myśleli, że stracił rozum. Po chwili jednak zobaczyli, jak schodzi z drzewa, a w ręku trzyma złoty dzban. Wielkie było zdziwienie cara, kiedy zobaczył chłopca z naczyniem w dłoni. Carze, Askier ukłonił się przed władcą. Oto złoty dzban. Od tej chwili żaden starzec nie będzie musiał już opuszczać swojego domu. Car poczerwieniał ze złości. Nie mógł jednak zmienić zdania, ponieważ wszyscy słyszeli złożoną przez niego obietnicę. Dobrze więc. Stanie się tak, jak zapowiedziałem, rzekł. Powiedz mi tylko, skąd wiedziałeś, gdzie szukać złotego dzbana? To nie ja o tym wiedziałem, lecz mój stary ojciec, którego przed tobą ukryłem, odparł Askier. Od tej pory w państwie cara wszyscy starcy żyli w spokoju i szczęściu. Nigdy też nie zapomniano o mądrym ojcu i odważnym synu, którzy przechytrzyli złego cara.